Oh <sharp inhale> No bo to raz, no bo to dwa, no bo to trzy, hey, hey, no bo to raz, no bo to dwa, no bo to trzy, tej, no bo to raz, no bo to dwa, no bo to trzy, hey, hey, no bo to raz Pamiętam dobrze, te drogi powrotne to chwile ulotne, jak krople za oknem, dym oknem, w nich zbijam, jak ogień zabijam i na debila wychodzę, bo czy ja to wina, bo lubię końcówki, stówki na główki i hektolitry wódki Na mój skill to pływa, także filmy Utni lądu, jak sputni wszystko wokół, Utni Szum dookoła. To jest stara szkoła zerowa, kontrola jak wirusy, bola i ma słaba bola, jest wódka, jest kola, jest trans ała, ała, moja kora. Chora sytuacja i spacja i spacja to naskar na maskach, a to jest atrakcja, spokojnie w tej wojnie biorę udział, skroimy z testu jaka siła, nie A może tak, może nie, może tak, może, tak, może nie. Może tak, what the fuck, wszędzie te trójki, bo to jest mój znak Kiedy przelewam ten track, nak, nak, narasta hej, to update Bo mam batem, bo ten track to napęd, zatem niech będzie złym kwiatem Nie nazywaj nie swoim bratem, jak kaskader na bitach weź to na klatę Gamie kolorów z klimatem, horrorów, więc mój skrobie tym słuchaj gamoniu, bo domek i preria Fanaberia, zimny jak Syberia, nabijam ten hej nał play, blane, naciśni to rzeźnia obiści Tobie porobię tym w głowie z zawiści Bo ten trak weźli wam mózgi, wam wszystkim Nie jesteście tacy zajebiści Jak wam się wydaje, a ta z tym dalej, daję weź szalej i idź sobie dalej to i idę dalej Poczekaj, wypalę ten fajek i zacznę jazdę po sygnale Popalę wam styki, tak mam narkołyki to błączyki, czyki dziś nie jestem nikim. mam styl infinity A nie zamienniki mam szansę i Zło na chodniki, badajcie, poznajcie dziś Mętwa oblicza Diabeł i ja nie opchacie do zabicia Gdy za auto, jest mroczna, na te tryby widać wyrocznia Łoczna reakcja, gdy następna stacja oddala się, spalam cię, imitacja, to wiraż Aż moc ci dzisiaj błonie trzęsą ci się dłonie To trójka w koronie Mam wonie na piętnie i pięknie rym mam Na braku guzika koniec ja wciąż za tym gonię na mym panteonie rozglądam się, bo nie chcę skończyć, jak no boję się końca, widzę zachód słońca, to dobiegająca dopa którą kąsam chcecie cię zaskoczyć, jestem panem nocy, nie zypiam by toczyć parę z sobą dosyć. młoczy czy szeroko zamkniętej rękę Co jest przedłużenie mych myśli, więc wędle padam I nadal chcę tym władać, władam Błagam niech to się po Skada projekty, efekty widzę w tym jest większa, Jak tyś dla setek, teraz dla tysięcy, raz, dwa, trzy, jakieś pomiędzy